Program drugi jest godzina 12. Źródła. Maria Baliszewska witam Państwa. Za konsoletą Katarzyna Fiust wojtkowska kontynuuje swój dyżur. A ja rozpoczynam źródła od pieśni kurpiowskiej, bo kurpie i ich tożsamość to temat główny magazynu. Doktor Krzysztof Braun jest dzisiaj gościem magazynu Źródła. Witam Cię, Krzysiu. Dzień dobry Państwu. Pani, dzień dobry Państwu. Pretekstem do zaproszenia Cię do źródła jest książka, którą wydałeś, napisałeś w ostatnich latach. Kurpie. Antropologiczno-historyczne studium kształtowania się tożsamości mieszkańców Puszczy Zielonej. Już ten podtytuł daje do myślenia i sugeruje różne pytania. Zacznijmy od tego, że to jest swoje dzieło życia. Tak, zdecydowanie tak. Zajmowałeś się kurpiami nieomal od początku działalności naukowej. A z kurpiami spotkałem się na studiach w 64 roku, gdy zdałem na etnografię, zostałem przyjęty, no i wtedy nasza katedra i, i zakład etnografii Instytutu Historii i Kultury Materialnej kończył no, największe ówcześnie dzieło etnograficzne, czyli Kurpie Puszcza Zielona pod redakcją pani profesor Anny Kutrzeby-Pojnarowej. I wszystkie zajęcia w jakiś sposób dotyczyły Kurpiów, Cała egzemplifikacja, źródeł była z kurpiowszczyzny, no bo tym żyli prawie wszyscy pracownicy. W tej publikacji rzucasz kurpiów na kontekst historyczny najpierw, doszukując się zarówno w tym, kto i kiedy zamieszkiwał Puszczę Zieloną, bo to przecież lud puszczański jest, a potem analizujesz aż do współczesności powstawanie tożsamości kurpiowskiej. To trudny temat i myślę, że dużo czasu zajęło ci szukanie w archiwach najpierw wiadomości o Kurpiach, nielicznych wzmianek być może z przeszłości. To jest dość skomplikowane. Dzisiaj my wszyscy spotykamy się w tym, że dla kultury ludowej ogromnie ważne jest kulturowe dziedzictwo. Ludzie i mieszkańcy różnych regionów budują swoją tożsamość właśnie na pamięci zbiorowej, właśnie na jakimś dziedzictwie kulturowym, w tej chwili głównie niematerialnym, no bo postęp cywilizacyjny poszedł tak daleko, że trudno szkądać, żeby ktoś pieskał w chacie pokrytej strzechą. Natomiast współczesną tożsamość buduje się na pamięci z tym, co powiedziałem, że jestem no, związany z Kurpiami od dziesiątków lat, postanowiłem pokazać, jak się kształtowała ta współcześnie, bardzo pielęgnowana tożsamość kurpiowska, bo dzisiaj można szczerze powiedzieć, że Kurpie żyją dziedzictwem przeszłości, bo wsz wszystkie ich działania, no, oprócz codziennej pracy i tak dalej, i tak dalej, to są ukierunkowane na odszukanie swojej przeszłości. Jak było najdawniej, skąd w gruncie rzeczy ci kurpie się wzięli. I tak jak pani pytała, no to zacząłem od źródeł, ponieważ no, skąd się wzięli kurpie i od kiedy właściwie są. Bo na ten temat mamy ogromną ilość różnych informacji, przekazów, Poglądów, natomiast generalnie rzecz biorąc, kurpie są jednym z najmłodszych regionów etnograficznych Polski, bo pojawili się z imienia nazwani w pierwszej połowie XVIII wieku, natomiast zaczęli się tworzyć jako grupa etnograficzna dopiero po zakończeniu szwedzkiego potopu. To rzeczywiście jest stosunkowo młoda grupa etniczna, ale wyodrębniająca się na tle innych, bo właściwie jeżeli spojrzeć tak na mapę Polski, to to co rzuca się w oczy i uszy zarazem, myśląc tu o stronie dźwiękowej, pieśniach, to Podhale, Kaszuby i Kurpie właśnie. To, że kurpie są tak inni, że mają swoje poczucie odrębności wynika z tego, że wtedy, kiedy się zaczęła ta grupa tworzyć, to oni zaczęli zasiedlać puszczę, zieloną puszczę, która leżała na prawym brzegu Narwi pomiędzy na zachodzie rzeką Orzyc, a na wschodzie rzeką Pisą, I ten ogromny obszar, zarośnięty bardzo podmokłym, bagnistym jakimś tam borem, był całkowicie niedostępny. Poza tym był pustką osadniczą, ponieważ w dwóch czy trzech dawnych dworach książąt pazowieckich, które to były dwory myśliwskie i nie mieszkał tam nikt. Na Kurpiach pierwszą osadą, która powstała w 1628 roku było Tylewo, gdzie starostowie Ostrołęcy posadowili Posadę strażniczą, która miała pilnować Puszczy Królewskiej, bo wtedy to była królewszczyzna, przed kradzieżą z zewnątrz. A tej kradzieży dopuszczała się po obu stronach tych rzek, czy za Pisą na Kolneńszczyźnie, czy za Orzycem w ziemi przasnyskiej Dopuszczała się szlachta, a na to sobie król i starostwo nie mogło pozwolić. I just love I ci kurpiowie, którzy tam zaczynali się osiedlać, czy już ta nazwa funkcjonowała, kurp? Nie, całkowicie nie. To jest ogromnie ciekawa sprawa, ponieważ yy, Hazowsze podczas Potopu Szwedzkiego uległo ogromnym zniszczeniom. Po odbudowywaniu się, po tych zniszczeniach, o czym pisze bardzo ciekawie pani Irena Giejsztorowa, Szlachta, która zamieszkiwała po obu stronach tej, tej wielkiej osadniczej puszczy, bardzo podniosła wymiary obciążeń pańszczyźnianych dla swoich poddanych chłopów. I skutkiem tego było to, że ci chłopi zaczęli uciekać. Uciekać na tereny puste, niepodległe szlachcie, gdzie znajdowali Miejsce do życia i miejsce do zarobkowania. Tym zarobkowaniem w tamtym okresie było głównie bartnictwo. Bartnictwo, które było na Mazowszu, a w każdym razie na, na obszarze północnego Mazowsza, skodyfikowane przez starostę przesnyskiego Krzysztofa Niszczyckiego już w 1559 roku, więc prawo bartne istniało. Natomiast ci ludzie, którzy tam się pojawiali, dostawali prawo do stosowania tego prawa i byli Bartnikami. Oczywiście, i to jest też, też ciekawostka, o której Pan Pało się mówi, że przecież zbiegostwo chłopów po. Potopie Szwedzkim przez ustawę sejmową było zakazane i do kogo uciekł ten chłop, miał obowiązek tego chłopa oddać. Ale przecież Skarb Królewski nie mógł sobie pozwolić na to, żeby nie mieć dochodów z terenów, do których miał prawo. W związku z powyższym zrobiono jak gdyby kontrustawek, która nie kwestionowała tego, że należy uciekiniera chłopa oddać swojemu właścicielowi. Natomiast stworzono taką sytuację, że jeśli ten uciekinier zarejestrował się w urzędzie starościńskim i zobowiązał się, że będzie płacił czynsz i będzie wykonywał te polecenia, do których go królewskie prawo obowiązywało, to mógł zostać i po prostu był już człowiekiem królewskim, do którego właściciel szlachcic ze wszystkich stron regionu nie miał żadnego prawa. I to właściwie jest pewien element, który tworzy podstawę do utworzenia poczucia odrębności i inności, ponieważ ci kurpie mieli prawo królewskie, które ich oczywiście do czegoś sobie wiązywało, ale oni mieli niebywale większe prawa niż jakikolwiek pańszczyźniany chłop, który miał tylko pracować i nic poza tym. Ci płacili, to znaczy ci ci Bartnicy i inni pracownicy leśni, którzy byli poddanymi królewskimi, płacili jakiś czynsz i mieli obowiązek na przykład oddać w ramach Daniny dwie skórki kun lub jakieś inne tam skórki upolowanych zwierząt. Poza tym mieli prawo do małego polowania, czyli wszystka drobna zwierzyna typu zające, zające, pałe, sarenki czy coś takiego, mieli prawo również łowić na rzekach małymi sieciami, to znaczy wszystkimi sieciami, które były mniejsze od wodu. I to były, były prawa, o jakich sobie chłop pońszczyźniany nawet zamarzyć nie mógł. Bo to wynikało z prawa Królewskiego no i z, z ustaw z wodu zwyczajowego prawa Bartnego. Bo trzeba po, również powiedzieć, i to jest również dla całej przyszłości tego regionu bardzo ważne, że kurpie byli zrzeszeni w organizacji Bart, gdzie przychodzili, składali przysięgę na wierności królowi, na posłuszeństwie w stosunku do, do starosty Bartnego i na niepodważalnej uczciwości w stosunku zarówno, jak to się mówiło, gminu Bartnego, jak i otoczenia rodzinnego w stosunku do, do innych współmieszkańców puszczy. Więc to było ogromnie ważne, bo to w, później zaowocowało tym, że była to grupa zorganizowana, że była to grupa, która y, wzajemnie była zobowiązana y, do Pomagania sobie w różnych tam osobowych przypadkach, a później to pomagało temu, że wtedy, kiedy były jakieś wypadki dziejowe, jakieś powstania, czy konfederacja barska, czy wspieranie króla Stanisława Leszczyńskiego w latach 30., ci kurpie, ci ludzie, którzy się uważali za ludzi królewskich, zawsze stawali w obronie króla i w obronie ojczyzny, chociaż wtedy prawdopodobnie w ogóle sobie nie zdawali, że istnieje takie pojęcie. Siodłaj konia do Torunia po materio, do Warsia Ipokraftsikov so, I need to see you. I a co tam za krawciki co stali przyšli usilić mnie snurowańkę do my iшли do to jest wszystko oczywiście przeszłość, ale ta przeszłość stanowi jakby bardzo ważną część poczucia współczesnego Kurpia, bo to o czym mówisz oznacza, że byli ludźmi wolnymi, że Kurpie nie zaznali tej pańszczyzny, której efekty są widoczne do dzisiaj na wsi, tylko byli ludźmi wolnymi, podległymi tylko królowi, umieli się zrzeszać, mieli te umiejętności komunikowania się i tworzyli społeczność. Ta społeczność dzisiaj poszukuje tych elementów swojej tożsamości i ty tym tropem szedłeś Robiąc badania, bo zanim ta publikacja powstała, to oczywiście masz za sobą kilkadziesiąt lat badań. Co się złożyło na tę tożsamość poza tym poczuciem wolności i odrębności? Kurpie żyją dziedzictwem przeszłości. Cały czas są obszarem, regionem, który jest w pełnym antagonizmie i nie, nie waham się tego powiedzieć do dzisiaj wobec otaczających y, Kurpiowczyznę obszarów drobnoślacheckich. Czy to za ożycem y, tam gdzie no, jest ziemia przasnyska i makowsko-różańska, czy po drugiej stronie Tarwi, gdzie również jest bardzo gęste osadnictwo drobno-szlacheckie, czy, czy na ziemi kolneńskiej. Tam mieszka drobna szlachta, z którą właściwie nie ma, a na pewno dawniej nie było, nie było takich kontaktów jak dzisiaj. Ta szlachta nie akceptuje kurpiów, ta szlachta nikimi gardzi, bo oni są szlachtą, a to są jacyś tam, no kurpie tam w lasach siedzą jakiś jacyś puszczacy, te antagonizmy są do dzisiaj. Takim przykładem bardzo drastycznym może być powiedzenie jednego z wykładowców seminarium duchownego w Łomży sprzed kilku lat, więc, więc rzecz jest całkiem świeża, że on wolałby psa o niż kurpia przyjąć do seminarium. Więc to pokazuje, jak bardzo... Te antagonizmy są. Te antagonizmy były utrzymywane w okresie po wojnie, ponieważ władza ludowa szukała, że tak powiem, grup ludnościowych, którymi się można było pochwalić. Kurpie do tego pasowali cudownie, ponieważ mieli, byli bardzo tradycyjni, mieli wspaniałą sztukę zdobniczą, bo nie ludowo, oni mówią, że to, to jest kurpioska sztuka ludowa, a sztuka ludowa to jest tam u chłopów. No i mieli przepiękny folklor, pieśni i tańce, które, które zaczął zbierać ksiądz Władysław Skierkowski. Właśnie ten rok jest poświęcony księdzu Skierkowskiemu. A później przecież tam działał chętnik, wspaniały etnograf, i tam działały różne oddziały Towarzystwa Popierania Przemysłu Ludowego, które już zakładały w okresie międzywojennym jakieś takie spółdzielnie rękodzielnicze, a ukoronowaniem tego było powstanie w 1950 roku spółdzielni Kurpianka w Kadzidle. To było coś, co Wcześniej niż gdzie indziej pokazywało tym mieszkańcom, że o, to jest nasza kurpiowska kultura. Gdzie indziej tego nie było, bo, bo jeśli spojrzymy nam, gdyby była taka mapa ośrodków sztuki ludowej w Polsce, to tam, gdzie jest obszar drobno-szlachecki, nie ma sztuki ludowej, no bo to nie jest lud, tylko szlachta. Za co ze mnie mama łaje, za co ze mnie mama łaje, ze ja chłopcą buzi daje, ze ja chłopcom buzi daje. Moja mamo, co się ja znaczy, moja mamo, co się ja znaczy, niech mi ni mama wytłumaczy, niech mi ni mama wytłumaczy. Ludzkie mają, a ja nimą, ludzkie mają, a ja nimą, trudno mamo, nie wytrzymą, trudno mamo, nie wytrzymą. Ludzkie mają po chłopaku, ludzkie mają po chłopaku, a ja w patrzę z boku, a ja w ziedna, patrzę z boku, bo ja na złoż matulinie, bo ja na złoż matulinie, gra piunecka pod Cierzyna, gra pod cierzyna. To jest jeden aspekt, drugi aspekt teraz, bo kurpiowie odtwarzają swoją muzykę. Muzyką nie zajmujesz się w tej publikacji, bo rozumiem, że wszystkim nie było możliwości się zajmować, ale wprowadziłeś takie pojęcie budziciel, to bardzo ciekawe, budziciele i kominy, to bym chciała, żebyś to wyjaśnił, bo to jest takie pojęcie, które do dzisiejszej sytuacji bardzo dobrze przystaje, do tych poszukiwań, zarówno tożsamości, a ona się wyraża i w muzyce i w obyczajowości, przywiązaniu kurpiów do tych elementów swoich świąt. Z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że pojęcie budziciela nie należy do kurpiów. Pojęcie budziciela powstało w XIX wieku, powstało w czasach zaborów, wtedy, kiedy w różnych regionach Polski były osoby, które wykorzystując Lokalną historię i wykorzystując właśnie sztukę i folklor, to co dzisiaj byśmy nazwali niematerialnym dziedzictwem kulturowym, uświadamiało czy to kaszubom, jak cejnowa, czy górnoślązakom, że. Oni mają własną kulturę, że oni powinni się jej trzymać, oni powinni ją kultywować, bo tylko wtedy gdy zachowają swoją polską tożsamość. Na Kurpiach wtedy tego nie było. Kurpie byli wolni, Kurpie byli właściwie dla władz rosyjskich, carskich, zupełnie innym arginesem i nikt się tym nie interesował. I tak właściwie... Pierwszym budzicielem kultury kurpiowskiej był Adam Chętnik, który najpierw był działaczem ludowym, organizował oddziały i ciunactwa i tak dalej. Natomiast później został etnografem, zbierał wszelkie ślady, jeszcze bardzo, jak na ówczesne czasy, bardzo żywej kultury, kultury kurpiowskiej. Je publikował, w końcu stworzył w Nowogrodzie skansen. Pod koniec lat 30. zorganizował również w Nowogrodzie taką stację naukową do badań środkowej Tarwi i współdział działając Polskim Towarzystwem Krajoznawczym i Towarzystwem Naukowym Płockim, organizował bardzo systematyczne badania. I to nie tylko badania sztuki ludowej, folkloru czy etnografii, ale również przyrody, ale również architektury. I to zaowocowało tym, że właściwie po II wojnie światowej kurpie miały już całkiem solidny zrąb badań naukowych właśnie, zrobionych przez chętnika. Natomiast ja pojęcie budziciela zastosowałem do różnego rodzaju działaczy miejscowych na Kurpiach, którzy zajmowali się czy początkiem gromadzenia, Różnego rodzaju eksponatów etnograficznych, czy organizowania zespołów folklorystycznych, czy gromadzenia ich jakichś pieśni. Ci ludzie przypominali o tym, że Wy jesteście kurpie, Wy macie taką wspaniałą, wspaniałą kulturę, że... no i przypominali o tym, że. Spójrzcie, tutaj jest takie wspaniałe w Warszawie a zawsze A kto to zbierał? Zbierał to z Sygietyński, jeździł tutaj po Kurpiach. Ja rozmawiałem kiedyś, kiedyś z panem Witoldem Kuczyńskim z Czarni, który powiedział, że pani Mila Zimińska z Sygietyńskim kiedyś w latach 50. kupowała od jego mamy i innych mieszkańców Czarni stroje ludowe, które jako no, ubiory do Mazowsza. Wtedy, wtedy nie było COPi, która robiła stroje ludowe. Wtedy te stroje kupowało się u rolników i one po jakichś tam przeróbkach występowały na całym świecie w zespole Mazowsze. Także stroje kurpiowskie, oczywiście. Także stroje kurpiowskie, oczywiście. Kawalerco majątku suka, majątku sukaju, Sani go nie mają, jeden drugiego, Jeden drugiego buksów pozycaju, Jeden od drugiego, jeden drugiego buksów pozycaju, Żeby tyle buksów, ale i kamzelki. Jak przyjdzie do panny, jak przyjdzie do panny, myśli ze pan zielki, jak przyjdzie do panny, jak przyjdzie do panny, myśli ze pan zielki. zegarek na ręku, z kartofla zrobziony. I to jest nie jego, i to jest nie jego, tylo pozycyuny. I to jest nie jego, i to jest nie jego, tylo pozycyuny. Dużo miejsca poświęcasz w tej publikacji właśnie tym latom 50., 60., 70., bo sama też pamiętam, że ten ruch na Kurpiach i nie tylko rozwinął się, ruch polegający na tym, żeby przywoływać kulturę żeby ona stawała się częścią kultury narodowej w większym stopniu niż do tej pory, żeby była widoczna. Efekty tego teraz zbieramy, bo o muzyce mówimy, że to jest muzyka tradycyjna, nie używając pojęcia zespół folklorystyczny, bo od tego się ucieka. Na rzecz z powrotem pieśni solowych, bo takimi te pieśni w puszczy były. Z racji tego rzadkiego osadnictwa, mniej było zespołów więcej było śpiewania dla siebie. Zespoły folklorystyczne, jeśli można tak powiedzieć, bo też nie było takiego pojęcia, tak na dobrą sprawę powstały dopiero w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Z jednej strony wiązało się to z polityką, z drugiej strony wiązało się to z własną wewnętrzną potrzebą kurpiów, którzy no, chcieli, chcieli śpiewać i chcieli manifestować to, co było dla nich najważniejsze. Ale warto przypomnieć, że na przykład w 30 latach w tej czarni, o, o której wspomniałem, powstał oddział organizacji strzeleckiej Soku. Przy tej organizacji powstał jakiś taki zespolik taneczno-śpiewaczy i oni jeździli już jako organizacja soku na różne bym, imprezy ogólnopolskie bo jak na przykład było święto morza to jechała sobie grupa oczywiście ktoś im to finansował prawdopodobnie starostwo ostrołęckie ale jechali na święto morza do gdyni i dawali tam jakiś występ tańczenia i tak dalej. Po tym, jak ksiądz Kierkowski napisał i stworzył spektakl w Wesele Kurpiowskie, które miało swój pierwszy występ w Płocku, a potem jeździło po Polsce, miało kilkanaście występów w Warszawie, to przecież nawet na zjeździe skautów w w Wielkiej Brytanii, w Anglii, bodajże w 1926 roku zespół młodzieży kurpiowskiej, zrobił tam taką kioskę no, kurpiowską i wystawił tam właśnie wesele kurpiowskie według Skierkowskiego, bo Skierkowski to napisał, a libretto do tego napisał chętnik. I oni tam wystawili to wesele kurpiowskie, co się spotkało z ogromnym międzynarodowym już aplauzem. Więc, więc ci kurpie... Nie tylko w XVIII-XIX wieku walczyli za ojczyznę i stamtąd są postrzegani gdzieś tam we Francji czy w Szwecji jako jakaś tam grupa, jak to król Karol XII powiedział, że to są chłopi bez butów, ale potem występowali już na całym świecie. Jeśli. W tym roku mamy 200. rocznicę powołania Deklaracji Wolności Stanów Zjednoczonych. To w 1876 roku w Filadelfii była światowa wystawa właśnie z okazji rocznicy powołania Stanów Zjednoczonych, i tam była z ostrońki występowała firma Bernsteina która prezentowała kurpiowskie bursztyny i tak jak mówią y, zapisy, to no, te bursztyny zostały sprzedane w ciągu dwóch pierwszych dni wystawy, bo zrobiły tam taką furorę, więc ci kurpie w najprzeróżniejszy sposób występowali w całym świecie i jako żołnierze, i jako artyści, i jako ludzie, którzy wyjeżdżali do pracy, no bo przecież przed pierwszą wojną światową, jak mówiły statystyki z było prawie 20 tysięcy emigrantów do Stanów Zjednoczonych. To na tak maleńki region było to strasznie dużo, więc ci kurpie są do dzisiaj w całym świecie, na no Wamelce głównie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Oczywiście nie wyczerpuje ona całej gamy problemów zawartych w Twojej publikacji. Przypomnę jej tytuł. Kurpie Antropologiczno-Historyczne Studium Kształtowania się Tożsamości Mieszkańców Puszczy Zielonej. świecie nie Za nie na kadzi dlańskie po Krzysztof Braun był dzisiaj gościem magazynu źródła. Rozmawialiśmy o tożsamości kurpiów mieszkańców Puszczy Zielonej, a śpiewali Marianna Michalska, Adam Struk, zespół z Wykrotu i zespół z Długiego. W najbliższą sobotę, 18 kwietnia w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie Wielki koncert naszego muzycznego źródełka, to będzie wydarzenie o godzinie 12, a wystąpi zespół Czereśnie i laureaci źródełka. Będą pieśni stare i nowe i będą kapele, a zaproszą na ten koncert teraz gracyki skurpią właśnie. Tak, gracyki zagrają w sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a u nas na zakończenie magazynu niespodzianka, san melodię pisaną pisane rzeką. Płyta zespołu Tołhaje fizycznie już obecna, czego, do, czego dowodem jest to, że za chwilę rozdam trzy egzemplarze tej płyty tym osobom, które pierwsze do nas napiszą na nasz adres rckl.polskieradio.pl A za chwilę o tej płycie będzie mówić jej producentka Magdalena Demkowicz. Jestem bardzo ciekawa, jak kompletowaliście te pieśni, które były inspiracją do dalszych aranżacji zespołowych. Tak, to jest nasze najnowsze dziecko. Płyta jest świeżutka, bo, bo właśnie została wydana. Sam, Historie pisane rzeką. Pomysł narodził się w naszej pasji, tak naprawdę, ponieważ już kilka lat temu wychodził nam po głowie Oskar Kolberg i ten jego dorobek etnograficzny. Ponieważ nasz region to są trzy tomy zebrane właśnie z Sanocko-Krośnieńskiego, gdzie mamy mnóstwo pieśni ludowych, melodii które Oskar Kolberg zarchiwizował, ale te parę lat temu jakby to zastąpiła ten pomysł mama Andy'ego Warhola, która wtedy się narodziła i pomysł na tamtą płytę, ale ten Oskar Kolberg ciągle wracał i pewnego dnia, kiedy spływaliśmy sobie sanem, kajakiem o świcie, Padł nam do głowy taki pomysł, że San jest taką, można powiedzieć, błękitną żyłą przecinającą ten nasz region podkarpackiego i jest taką rzeką przepiękną, która od wieków właśnie była świadkiem historii ludzi zamieszkujących nad brzegami tej rzeki. Była rzeką, która łączyła, która dzieliła, która była granicą, którą były przerzucane mosty symbolika wody i w ogóle wszystko się pięknie tutaj łączyło. I tą rzekę uczyniliśmy taką osią i tematem wiodącym płyty, ponieważ te pieśni, które zostały wybrane przez Marysię, wokalistkę, bo Marysia szukała dokładnie, przewertowała dziesiątki pieśni, przeszukała, przeanalizowała. Marysia Kulik. Marysia Kulik, wokalistka, wybrała kilkanaście tych pieśni z miejscowości, które właśnie są położone wzdłuż rzeki San. I jest to Iskań, jest, jest to Krasiczyn, Sanok, Bubrka, Procisne, więc osią jest rzeka San, natomiast pieśni zarchiwizowane, zebrane i zapisane przez Oskara Kolberga, to są właśnie pochodzące z tychże miejscowości. Taka Taka była geneza i taki był pomysł na realizację tej płyty. Jeszcze grają to i śpiewają, o, a ja już się pożegnam. Maria Baliszewska, do usłyszenia. Zapiski ze współczesności Anna Lisiecka, dzień dobry. W tym tygodniu zapraszam na cykl spotkań z Rafałem Skąbskim. Piastował ważne dla obszaru kultury polskiej funkcje. Był wiceministrem kultury, dyrektorem Państwowego Instytutu Wydawniczego. Wiceprezesem Polskiego Radia. Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. Na emeryturze znalazł czas, by starannie przestudiować historię rodów, z których się wywodzi i rejonów, z którymi rodziny jego były związane. Sam zaczął pisać książki, a z niektórymi ciekawymi tytułami, jak Trzeci Wokulski, Panny z Genewy, czy Sprawa Witosa, gościł w dwójce. Dzisiaj o tym, co odnotowała jego najwcześniejsza pamięć. Ojciec był dyrektorem Zakładu Naukowo-Badawczego Rolniczego pod Warszawą w Regułach, usytuowanego w przedwojennym Majątku. Mieszkaliśmy w jednym ze skrzydeł dworku byłych właścicieli. Pamiętam czarne noce, oświetlane tylko co pewien czas światłem księżyca i jasne, radosne poranki, gdy bose stopy chodziła rosa, osiadła na łodyżkach mięciutkich traw, porastających gazony i klomby wokół dworku. Kiedyś odwiedziła ojca większa grupa mężczyzn. Była to albo jakaś wizytacja, albo koledzy z okolicznych podobnych zakładów. Ojciec był w serdecznych z nimi relacjach, bo pamiętam żywe rozmowy, przerywane śmiechem. Zresztą ojciec miał zawsze bardzo bezpośredni kontakt z ludźmi, niezależnie od wieku czy pozycji. Ojciec chciał pokazać pola uprawne, w związku z tym wszystkie znajdujące się w majątku bryczki, powóz, dwukółki były zaprzężone w konie i ustawiła się taka kawarkada, może nawet dziesięciu pojazdów. Ja jechałem z ojcem z przodu, ale oglądałem się do tyłu, jak wyglądają te następne pojazdy i zauważyłem że ciekawą. Na trzecim albo na czwartym miejscu prowadziła pojazd nowo zakupiona klacz, którą ojciec kupił na wyścigach. Ona już była wysłużona w gonitwach, ale zachowała jeszcze dużo siły i piękną postawę. Nazywała się Zadra i taki miała charakter. Ona nie znosiła konia przed sobą. To był nawyk z tego toru wyścigowego, więc ja zauważyłem kątem oka, że ona wyrywa się spod kontroli woźnicy, wprowadza bryczkę do rowu, rowem poprzedzające ją pojazdy i konie i wielką siłą z tego rowu wyciąga bryczkę i zajmuje pierwsze miejsce. Musiała być pierwsza. Ojciec był przed wojną ułanem oficerem rezerwy, wzywanym co pewien czas na przeszkolenia. Zostało mu z tego zamiłowanie do munduru. Chodził w zasadzie zawsze w bryczesach i oficerkach i jak tylko mógł, to jeździł konno i uczył mnie i mojego brata jazdy konnej. Z wojska pozostał mu nawyk do układania ubrania w kostkę i pamiętam, jak rano zawsze czyścił te wysokie oficerki pastą, a potem miękką szczoteczką uzyskiwał jakiś blask, jakiś połysk. Mówiło się, że się do gransu doprowadza takie buty. Pewnego lata zawitała do nas jego mama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 Młodzieży i Studentów, rok 55, a więc miałem nieco ponad 4 lata. Czy ja byłem wtedy w Warszawie i widziałem ich? Czy tylko słuchałem rozmów lub opowiadania mamy o tym festiwalu, o tym pochodzie młodzieży, kolorowej, to tego nie wiem. Natomiast pamiętam, że to mi utkwiło w głowie, tak samo jak utkwił mi moment,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 ale nieco wcześniej, bo na przełomie lutego i marca odbywał się piąty konkurs szopenowski. Finał 20 marca, w dniu moich urodzin. I znowu jestem przekonany, że z tamtego czasu pamiętam okładkę tygodnika Radio i Świat. On zawierał programy Polskiego Radia i pamiętam na okładce... Twarz przystojnego młodego człowieka, czyli Adama Harasiewicza, laureata. Kolejne zapamiętane zdarzenie, bardzo precyzyjnie osadzone w czasie, to śmierć Bolesława Bieruta w marcu 1956 roku, a więc mam 5 lat. Może nie tyle sama śmierć, ile powtarzające się komunikaty o Transporcie trumny z Moskwy do Warszawy, a potem już w Warszawie o kondukcie pogrzebowym od gmachu KC przez plac Defilat na wojskowe powązki. Zapragnąłem być obiektem kultu i wzruszeń. W regułach towarzyszy moich zabaw był równolatek synfornala Tadek. On pomagał mi w realizacji tego mojego marzenia i pragnienia. Zsuwaliśmy dwa krzesła siedzeniami do siebie. Ja się na nich kładłem. Tadziowi poleciłem być eskortą, a potem wartownikiem. No a ja byłem bierutem. Nie była to jednorazowa zabawa. Co najmniej kilkanaście razy tak się bawiliśmy. Za każdym razem, mimo próśb ptatka, ja byłem Bierutem, a on tylko eskortą. Najwięcej 10 lat temu spotkałem koleżankę z tamtego czasu. Pytałem o tatka, powiedziała, że ma z nim kontakt, więc prosiłem, żeby dała mu mój telefon, że chciałbym się z nim spotkać, porozmawiać. Chciałem w zasadzie ją przeprosić za to, że nigdy nie mógł być Bierutem. Nie zdążyłem. Kilka tygodni później dowiedziałem się, że Tadek nie żyje, że już jest po pogrzebie, a przecież mogłem na tym pogrzebie być eskortą i stać obok jego trumny na Warcie. Tak, jak on tego kiedyś chciał. Późnym latem 56 roku ojciec i ja pojawiliśmy się niemal w całej prasie krajowej. Ojciec otrzymał od znajomego z Ameryki ziarna nieznanej odmiany kukurydzy. Do tej pory w Polsce była znana kukurydza słodka, jadalna oraz tak zwana koński ząb, czyli na pasze bardzo twarda do spożywania przez ludzi, nie nadająca się. Ojciec zasiał kilka pól, podpisał umowę z delikatesami na odbiór plonów i oczekiwaliśmy na zbiór. Pamiętam te kolby, które się suszyły i dla potrzeb dziennikarzy, fotografa stafu, ja siedziałem przy takiej kolbce, łyskałem te ziarna, a potem jadłem białe już przyrządzone na gorącym oleju. No niestety, to był koniec września. Jeszcze na odwilż Październikową było nieco za wcześnie i delikatesy wycofały się z umowy, bojąc się amerykańskiej nowinki. Ojciec został z całym plonem. Na szczęście te artykuły spowodowały lawinę, w zasadzie listów od młodzieży ze szkół, tam gdzie prowadzono ogródki przyszkolne i ojciec wysyłał malutkie paczuszki do kolejnych nadawców tych listów i to był jakiś rodzaj rekompensaty za ten zawód, nie tylko finansowy. Myślę, że ojcu zależało na tym, żeby być prekursorem. Tak czy siak, jestem pierwszym Polakiem, który tu w Polsce jadł popcorn. Kolejne wspomnienie z października 1956 roku. Pamiętam ściszone rozmowy rodziców, o ruchach wojsk radzieckich, o tym, że zbliżają się one do Warszawy, że są widziane, że jest groźba, iż otoczą Warszawę i okolice, czyli nasze miejsce zamieszkania, jakimś kordonem. No to wszystko było związane z przemianami na najwyższych szczeblach władzy partyjnej i przygotowywanym plenum, podczas którego wybrano Gomułkę na pierwszego sekretarza partii. Konsekwencja tego 24 października to z kolei dzień moich imienin, ale do tego wspomnienia jest potrzebna jedna uwaga. Reguły, a sądzę, że i większość wsi w Polsce w tamtym czasie były zradiofonizowane. W każdym mieszkaniu był głośnik zwany kołchoźnikiem, poprzez który nadawano program Polskiego Radia, a użytkownik, odbiorca mógł tylko albo włączyć, albo wyłączyć, zrobić głośniej lub ciszej. Od czasu do czasu program radiowy był przerywany komunikatami. No i wracamy do tego 24 października. Ojciec oczywiście w pracy, mama w Warszawie na, na zakupach, a w domu była babcia, jej mama, babcia Klementyna. Babcia siedziała pod ścianą, dokładnie pod tym głośnikiem. Słuchała czegoś i ja zobaczyłem, że babcia płacze. Podbiegłem do niej i mówię, babciu, co się stało? Coś złego się stało? Babcia mówi, nie, nie dziecko. Ja płaczę ze szczęścia, bo teraz w Polsce będzie lepiej. Po jakimś czasie zorientowałem się, że babcia słuchała przemówienia Gomułki na placu Defilad. Zresztą kilka godzin później mama wróciła z Warszawy i opowiadała babci z przejęciem o tym, że przypadkowo idąc do stacji podmiejskiej kolejki WKD przechodziła obok placu Defilad i była świadkiem tego przemówienia. Ja myślę, że obydwie i babcia i mama troszkę zapomniały o moich imieninach, bo jednak były rzeczy znacznie, znacznie ważniejsze. Niecały miesiąc później Gomulka wraz z premierem Cyrankiewiczem pojechali do Moskwy. Jechali tam i z powrotem specjalnym pociągiem, który szedł jakby poza rozkładem jazdy. Niemniej w drodze powrotnej Pociąg zatrzymywał się. Oczywiście nikt się nie mógł do niego dosiąść, natomiast on zatrzymywał się na stacjach, bo tam przychodziły tłumy, aby pozdrowić wracających z Moskwy przywódców. Raz, zadowolone z rezultatów rozmów. Dwa, myślę gdzieś w podświadomości, zadowolone, że i z i być z tej Moskwy jednak wracają, bo... Teorie o śmierci Bieruta no do dzisiaj zawierają także wątek kryminalny. Oczywiście ja nie widziałem na żywo tego pociągu, natomiast rodzice prenumerowali Tygodnik Świat i tam niewątpliwie musiały być te zdjęcia, na których ja widziałem wychylających się przez okna Gomułkę Cylankiewicza, ludzi podających kwiaty i Gomułka dostał ogromnego miszka, który ledwo przez Uchylone okno zostało podany. Zazdrościłem mu. Następne spotkanie z Rafałem Sk